Do profesora doktora Habilitowanego Tadeusza Guza z Lublina, który przedstawi temat Filozofię Współczesne a życie moralne człowieka. Ekscelencjo najczcigodniejszy księży arcybiskupie i profesorze naszego Uniwersytetu, kulub. Wielce Czcigodni i Drodzy współbracia Kapłani, Profesorowie, Państwo Profesorowie różnych uczelni i uniwersytetów na czele z naszym właśnie wieloletnim księdzem, rektorem i profesorem i wybitnym znawcą osoby i dzieła, wielkiego dzieła Sługi Bożego Prymasa, kardynała Augusta Hlonda, profesorem Stanisławem Wilkiem, wielcy szanowni Państwo organizatorzy tego wspaniałego dzieła. I na czele właśnie chyba z takim spiritus mowem z Panią Jasią Olbert Olbert serdeczne gratulacje i, i podziękowanie za ten miły gest zaproszenia. Wszyscy drodzy zgromadzeni Państwo, pragnę wszystkim Państwu członkom Komitetu Organizacyjnego do spraw propagowania dzieł i nauczania sługi Bożego kardynała Augusta Hronda wyrazić z serca głęboką wdzięczność za zaproszenie oraz pogratulować tej wspaniałej idei Ogólnopolskiego Kongresu odbywającego się z racji 65. rocznicy jednego z największych prymasów Kościoła w Polsce, Sługi Bożego Augusta Hlanda, który nawoływał m.in. do przyjęcia z zachwytem chrześcijańskiej filozofii i nabudowanej na niej chrześcijańskiej etyki życia publicznego i wewnętrznego w Kościele i w Rzeczypospolitej Polskiej pośród Polaków i wszystkich obywateli w państwie polskim. Zaproponowany przez państwo organizatorów temat, czyli filozofie współczesne, a życie moralne człowieka jest istotnie ważne. By z jednej strony dostrzec i wyartykułować ogromną y, wartość moralności w życiu każdego człowieka jako jednostki, Wszystkich Jego wspólnot oraz wszelkich postaw i działań, które osoba ludzka realizuje, będąc istotą rozumną i wolną, to znaczy istotą moralną, a jako taka zajmując jednej strony stanowisko wobec Rzeczypospolitej, Polski jako rzeczywistości państwa, wobec rzeczywistości Kościoła, siebie samego i drugiego człowieka, a na wszystko rzeczywistości Boga i tego wszystkiego, co istnieje. Z drugiej strony osoba ludzka jako podmiot moralny musi nierzadko stawić czoła wyzwaniom istniejących podziałów ideologicznych prowadzących nierzadko do konfliktów pomiędzy ludźmi, narodami, państwami czy kontynentami, które mogą doprowadzić niejednego człowieka do ostatecznej porażki moralnej w niebieskim y, Eschatonie poprzez, jak pisze prymas Schląd, uległość wobec szatana, który wszedł w politykę ludów, przemazał myśl Bożą, prawdę przesłonił, Etykę ośmieszył, sumienie polityczne rozwichszył. W żywy organizm państw wniósł rozterkę. Swój ideo Republiki Demona urzeczywistnił w Bolszewi, Okłamaną z ideałów obdartą ludzkość wjedzie ku katastrofom. Poprzez rewolucyjne ichoty. Kto tego szatana od Polski odrzegna pytał Prymas chron. Niech wolno mi będzie w tych ramach kongresu zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów tej problematyki, dziękując już na wstępie wszystkim Państwu za wysłuchanie tych myśli. Metafizyka grecka i myśl chrześcijańska są zgodne co do tego, że mytowość człowieka jako osoby jest istoty swej dobra. To jest, drodzy Państwo, fundamentalna teza. Jeżeli pytamy o to, jak mogę się zachowywać, poruszać we Wszechświecie względem Boga, człowieka, czy rzeczywistości, czy aniołów i świętych. Dlaczego jest to takie ważne? Po prostu dlatego, że to, co jest rzeczywistym bytem, jest w sensie transcendentalnym rzeczą, czyli odpowiednią treścią, jednością, prawdą, dobrem, pięknym. I odrębności. Sokrates bronił dobra bytowego człowieka także w obliczu zła moralnego, które w myśli sokratejsko-platońskiej pojawiło się z racji niewiedzy oraz z racji bliskości nieśmiertelnej duszy ludzkiej, jako według Sokratesa właściwego człowieka i materii ciała. Myśl chrześcijańska przejęła rozumienie bytowości człowieka jako istotnie, dobrej, ontycznie i dzięki objawieniu wcielonego logosu w osobie Jezusa z Nazaretu wskazała na ciało ludzkie oraz na materię w ogóle jako także obok istotnie dobrego ducha i duszy ludzkiej istotnie dobre ciało. Ponieważ te dwie zasady, duch i ciało, jak uczy wspomniany święty Augustyn, stanęły u podstaw całego bytu stworzonego. Skąd zatem pojawiło się różnorakie zło w samym człowieku oraz w jego społeczności? To jest jedno z najważniejszych pytań, jakie duch ludzki postawił w sferze moralności na całej przestrzeni swoich dziejów skoro nasza bytowość jest istotowo dobra, Sama filozofia nie mogła znaleźć trafnej odpowiedzi na to pytanie o ostateczne źródło zła, podziałów i konfliktów między ludźmi. Ale filozofii pośpieszyła z pomocą teologia i wskazała, że za tym głównym źródłem niedoskonałości jest nadużycie personalne, wolności aniołów i ludzi reprezentowanych przez upadłego Anioła Światłości Kaina, które doprowadziło historię świata do szeroko pojętego dramatu zła ontologiczno-moralnego. Jan Paweł II kontynuuje tę tradycję myśli metafizyczno-biblijno-eklezjalnej i pisze, że człowiek pomimo grzechu wierowalnego nie został zniszczony, nie stał się całkowicie zły, lecz zachował zdolność do dobra. Przeciwko czemu protestują wszystkie największe systemy myślenia ludzkiego w wiekach nowżytych, jak na przykład reformacja Lutra, empiryzm brytyjski, idealizm niemiecki, oświecenie francuskie, teoria ewolucji darwina, materializm marksa i engelsa, komunizm lenina i innych psychoanaliza Freuda, socjalizm rasistowski, neomaterializm neomarksistowskiej szkoły frankfurtskiej z jego najmłodszym odrostem w postaci ideologii gender. Te ideologie nowożytnych wieków, choć każda z nich jest bardzo skomplikowana w swojej strukturze, bardziej lub mniej, ale te ideologie mają jeden wspólny mianownik, a mianowicie, że człowiek jest z istoty swojej, czyli z natury, z samego bytu, wnętrza bytu, zły jako taki. Czyli jest zbrakowany i dlatego jest to zły osobowo i osobowościowo, społecznie i pod każdym innym względem, czyli zły moralnie. Przeciwko czemu należy wystąpić z rewolucją częściową lub totalną by po prostu zabić złego, niezależnie od tego, czy pod pojęciem złego pojmie się Boga objawienia chrześcijańskiego, czy Kościół Chrystusowy, czy człowieka, czy naród, czy cały wszechświat. Chcąc przezwyciężyć takie negatywne rozumienie Boga, Kościoła, człowieka i całego kosmosu, panujące jeszcze w naszej epoce myśli, Trzeba nam właśnie powrócić raz po raz, także to czynić do starej metafizyczno-chrześcijańskiej koncepcji życia i rzeczywistości jako zasadniczo dobrej i zdolnej do czynienia dobra niezależnie od pochodzenia społecznego, rasy, wieku, religii i kultury oraz do moralnej nauki Kościoła Chrystusowego zbudowanego na Świętym Piotrze i kolegium apostołów. Stąd jakże zasadny i także dzisiaj Nadzwyczajnie aktualny apel Prymasa Chronda nie tylko o obronę zwartą, dostojną, mocną w dowodach, którymi walczy i potężną pierwotnym duchem ewangelicznym, lecz co więcej o zwycięstwo w wielkiej rozprawie Kościoła, względnie w tej powszechnej walce o Boga w sumieniu ludów która się rozgrywa pomiędzy katolicyzmem, a bezbożnictwem, wolnomularstwa i laickiej przemocy, które ustawicznymi zamachami na sumienie stępiają zmysł etyczny narodu, pogłębiają kryzys moralny i deprawują duszę polską przez oswajanie opinii publicznej z wszelką nieobyczajnością. Laicyzują całe życie, Uderzają w katolicyzm, a popierają sekty. Nie ma się co łudzić, pisze dalej ten niezwykle błyskotliwy intelektualnie, w diagnostyce duchowo-moralnej ducha czasu, sługa Boży August Chrom. Celem ich dążeń jest polski bolszewizm, czyli chcą także u nas zapoczątkować erę bez Boga. Sumienie katolickie narodu wyczuwa wyraźnie grozę tych zamiarów i traktuje je jako zdecydowany zamach na całą polską przyszłość. Prymas Front zapisał te słowa w swoim liście pasterskim o zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem ze środy popielcowej 1932 roku. Na wskroś prorocze. Drodzy Państwo, jaka jest i powinna być prawdziwa relacja człowieka do Boga? I ta relacja nasza, jako osoby ludzkiej względem Boga, jest fundamentem stabilności moralnej. Natomiast przekreślenie naszego związku i przyjaźni z Bogiem jest źródłem zła. Karol Jaspers jeden z racjonalistycznie myślących ludzi XX wieku. Pochodzący to niemiecki myśliciel, filozof, który ma swoje protestanckie korzenie. Ale on sądzi, że człowiek mający swoją granicę na bycie świata i na transcendencji, czyli na Bogu, stoi w gruncie rzeczy przed alternatywą myślenia czysto imantystycznego czyli wewnątrz kosmicznej. To znaczy potraktowania tego, co jest, czyli bytu świata, jako czystej immanencji, czyli tego, co tylko istnieje. Człowiek pojęty jest jako skutek kosmosu. Bogowie nie pochodzą spoza świata, lecz wyłaniają się z jego wnętrza i przynależą do niego. Geneza kosmosu zostaje utożsomiona w tym początkowym i nierefleksyjnym sposobie myślenia z genezą Boga, co charakteryzuje nie tylko starożytną epokę mitu, lecz także wielkie przestrzenie nowożytnej mitologii intelektu w postaci ducha absolutnego Hegla, wiecznej materii Marksa i Engelsa, czy woli władzy niczego Schopenhauera, czy tego bycia wrzuconym w świat, Martina Heidegger. Natomiast inna teza brzmi zupełnie odmiennie, którą też Jaspers stawił. Świat jest stworzony i jako taki niewytłumaczalny sam ze siebie. Lecz istnieje jako miejsce logosu transcendencji i jako obraz transcendencji, czyli Boga, podczas gdy świat jest przestrzenią dla urzeczywistniania się wolności człowieka. Chociaż przy pojęciu transcendencja w myśli racjonalistycznej tego filozofa Jaspersa musimy uwzględnić pewną istotną poprawkę, że jego rozumienie tegoż pojęcia jest dalece uzależnione od filozofii idealistycznej Kanta, to jednak jego wskazanie na transcendencję Boga posiada swoją wartość. Dla wyjaśnienia istnienia kosmosu i człowieka potrzebny jest zatem Bóg, który jest ponad, poza światem. Ta prawda, która począwszy od epoki metafizyki greckiej zadecydowała o stabilności ludzkiego intelektu, ubogaconego dodatkowo treścią wiary chrześcijańskiej, w pytaniu o ostateczne racje bytu i nie zbudowała niezwykle stabilną. W dotychczasowych dziejach najstabilniejszą kulturę chrześcijańską, naprawdę o Bogu jako stwórcy, o sobie jego wszechmocnej i wszystko obejmującej opatrzności. Jaspers, dostrzegając konieczność myśli o jednym Bogu, która w jej prawdzie wzbudzała największy entuzjazm, a nadużycie jej, jak pisze, po II wojnie światowej powodowało fanatyzm zniszczenia, co uwidoczniło się w ideologiach heglizmu, marxizmu, leninizmu oraz nazizmu hitlerowskiego jako kwazję religii, które w miejsce prawdy jednego Boga wprowadziły absolutyzację skończoności, transcendencji, negatywność, konieczności, fanatyzm, transcendujący świat wolności w ślewe posłuszeństwo, wobec absurdalności. Warto jeszcze dodać, że te procesy tworzenia systemów antychrześcijańskich stają się z zbiegiem naszego czasu coraz bardziej radykalne. Bowiem chodzi na obecnym etapie dziejów o silne procesy deteologizacji bądź sekularyzacji myśli naukowej, prawnej, politycznej, ekonomicznej, kulturowej w ogóle, gdzie zaciera się wszelkie ślady tej obecności Boga, którą od początku wszechświata gwarantuje Jego, Jego stwórcza moc, jako istniejący jeden i zarazem w trzech osobach. Świadomy i wolny powrót ducha ludzkiego, który jest przecież przez transcendencję osobowego Boga duchem myślącym, wolnym. I jako taki potrafiącym objąć ca sobą całą istniejącą rzeczywistość na sposób poznawalny do swojego Stwórcy wydaje się być najbardziej konstruktywnym krokiem do tworzenia kultury jedności, w której realna obecność jednego Boga skutkuje nadzwyczajną mocą działania, a intelekt staje się na swojej drodze niezmordowany. Przesłanie Jaspersa, który ba bardzo mocnemu osądowi jako syn niemieckiego narodu poddał ideologię nazizmu hitlerowskiego, jest jednoznaczne. Że każde oddalanie się od jednego Boga uprzyczynowi coraz głębsze podziały w samym człowieku, w sferze relacji międzyludzkich oraz głębsze rozdarcie bytu co Darwin nazwał walką o byt na śmierć i życie. Walka nie jest i nie powinna być pojęta lub urzeczywistniana jako właściwy wymiar samej struktury naszego ludzkiego bytu osobowego, tak jak walka nie jest i nie powinna stać się celem naszego człowieczeństwa. Według Jaspersa, Nasza bytowość nigdy nie jest jako taką, jeśli nieprzerwanie panuje zniszczenie i powstawanie. Czyli krótko mówiąc przesłanie tego myśliciela jest jasne. Nie jesteśmy stworzeni, by walczyć przeciwko Bogu, człowiekowi i światu. Jesteśmy stworzeni po to, żeby tworzyć wspaniałą wspólnotę z Bogiem, aniołami i świętymi i całą rzeczywistością. Według Jana Pawła II te tradycje myśli oraz wiele innych pojęły siebie jako odwrót od chrześcijaństwa i to uczyniły źródłem filozofowania, co sprawiło też, że Bóg Objawienia przestał istnieć jako Bóg filozofów i w gruncie rzeczy człowiek został sam. Sam jako twórca własnych dzieł i własnej cywilizacji. Sam jako ten, który stanowi o tym, co jest dobre, a co jest złe. Jako ten, który powinien istnieć i działać et si Deus non daretur. Nawet gdyby Boga tak, jak gdyby Boga nie był. Oraz de decydować dowolnie o tym na przykład, że pewna grupa ludzi powinna być unicestwiona, co charakteryzuje według niego ideologię zła odrzucające Boga jako Stwórcę, a zarazem źródło stanowienia o tym, co dobre, a co złe. Stąd, jeżeli sensownie chcemy mówić o dobru i złu, musimy wrócić do świętego Tomasza z Akwinu. To jest do filozofii bytu, o czym zapewne yy, tak jak słyszeliśmy i mój wspaniały przedmówca, ojciec profesor i po mnie też ojciec profesor będzie zapewne mówić. I tak podsumowuje papież Polak. Jakże głęboko, trafnie konstatuje ksiądz kardynał August Hlond ten kontekst osobistej relacji człowieka z Bogiem na gruncie wiary katolickiej. Cytat. Chrześcijaństwo jest istotą swej religią wewnętrzną. Nie polega na powierzchownych formułkach, na występach urzędowych, i widowiskowych obrzędach. Ono się dopełnia w duszach, które żyją nadprzewodzonym życiem Chrystusowym tak, jak latorośle żyją sokami szczepów winnego. Z głębin tego życia rodzonego pisze dalej, z tej zupełności Chrystusowej wypłynie zewnętrzne życie katolickie, cnota prawdziwa, i tężyzna moralna. Z wewnętrznej łączności z Bogiem wytryśnie prosta, szczera modlitwa i serdeczna służba Boża. Z cichego obcowania duszy ze Stwórcą i z rozważania Ewangelii zrodzi się jasna myśl katolicka. Z tego źródła tryska gorliwość o sprawę Bożą. Z niego biją porywy apostolskie bojowe zapały i męczeńskie tęsknąty. Cokolwiek z tego źródła płynie, jest prawdziwe, cenne, Boże. Dlatego też, kochani, tak podsumowując i też dalece nie wyczerpując tematem, ale chcąc się trzymać tych ram y, ram temporalnych, które są także realne i ważne, bo wprawdzie życie Boże wraz z przyjęciem naszej wiary świętej się w nas rozpoczęło. Ale czas to jeszcze nie wieczność. Bo ten czas to jest takim bytem, w który wkroczyła wieczność. Dlatego też, też mając nadzieję, że pewne rzeczy możemy wspólnie przedyskutować, to właśnie chciałbym w sumie yy, przejść Yy, właśnie tutaj pokazać, że wszystkie ideologie nowożytności rozmijają się, drodzy Państwo, zasadniczo z chrześcijańską w interpretacji katolickiej koncepcją i Boga, i człowieka, i kosmosu, i całej moralności. I czy to jest yy, nurt myślenia? Yy idealistycznego, czy materialistycznego, czy pośród nich jeszcze są różne odmiany, ale te dwa nurty są filarami wszystkich ideologii nowożytności. To właśnie wszystkie one charakteryzują się tym, że zasadniczo rozmijają się z, z prawdą o Bogu, o człowieku i o świecie. I dlatego nie mogą stanowić dla naszego dla naszej sfery wolności, w której rozstrzyga się ostateczny kształt naszej bytowości nie tylko w sensie moralnym, ale także i ontologicznym, i w sensie intelektualnym, i w sensie państwowym, prawnym, małżeńskim, rodzinnym, i także egocjalnym, to właśnie tylko przez powrót do prawdziwej, wielkiej myśli zobowiązanej wobec prawdy, o dziełu stworzenia trójosobowego Boga, można nabudować cudowną moralność i zresztą taką posiadamy, taką naukę moralną, którą Kościół w swojej przestrzeni przechowuje jako wielki skarb, fundament i, i naprawdę y, drogowskaz, którym powinniśmy się wszyscy Kierować. I w kontekście tego kryzysu, zanim wypowiem takie dwa główniejsze wnioski na podsumowanie, pragnę jeszcze przeczytać taki fragment z notatnika kardynała Augusta Hlonda. Na te ruiny Europy musi paść zdrowy posiew prawdy i dobra. Te narody, które w siebie ducha prawdy i dobra odrodzą, kierować będą światem. Odbudowa to przede wszystkim duch, walory duchowe i moralne, cnoty, zawziętość w dobrem. I dalej pisze Prymas. Polacy, macie Boga w sercach, macie krew w żyłach, macie dosyć niewoli i cierpienia, Podnieście się do powstania. Musi to być ruch niekrwawy, lecz pobożny, olbrzymi, niedestruktywny, lecz namiętny, twórczy. Potrzebny jest najwyższy wysiłek. Trzeba napiąć wszystkie energie i najidealniejsze namiętności. Musimy urządzić ostatnie powstanie. Powstanie przeciw sobie. Przeciw naszym błędom. Swym grzechom. I to w jednym celu. By stać się jako człowiek nową kreacją, nowym duchem, nowymi ludźmi. Czyli biblijnym nowym stworzeniem. To znaczy dobrym moralnie Dzieckiem Bogu. Podsumowując, warto podkreślić, że Jaspers ma rację, gdy stawia swojego czytelnika przed według niego wykluczającą się alternatywą w kwestii osiągnięcia doskonałości bytowej i moralnej, jedności i pełni bytu ludzkiego w sensie jednostkowym i wspólnotowym. Albo pisze cel ten osiągalny w absolutnej jedności historycznej, która jest jako taka ogólną i ogólnie obowiązującą oraz autorytetem dla każdego bytu ludzkiego, czyli katolickością. Nawiasem mówiąc, te słowa pisze protestancki uczony. Albo Pozostaje jedynie samotny odruch intelektu w bycie czasu, który przebija, co rodzi wyżej nadminione zagrożenia, których wiek XX stanowi samo apogeum i cały szereg innych konfliktów oraz uprzyczynowia właściwy dramat osoby ludzkiej. Decydującym zatem w moralnym umocnieniu jedności międzyludzkiej oraz w jedności ludzi z wiecznie dobrym Zbawicielem jest poznanie i wiara w osobowego Boga jako jej transcendentnego Stwórcy oraz całościowo zintegrowana, realistyczna koncepcja człowieka jako istoty duchowo-cielesnej i powołanej do wiecznego bytowania, do którego moralnie dojrzały człowiek Względnie mówiąc za jaspersem, człowiek astetyczny zdąża drogami prawdy, miłości, dobra, prawa oraz innych wielkich ideałów, których realizacja jest dla samej osoby ludzkiej nie tylko niezbędną, lecz konieczną, by tworzyła możliwie najdoskonalszą wspólnotę wzajemnego bytowania duchowo-materialnego, i zakosztowała już tu i teraz piękna wartości wiecznej wspólnoty osób boskich, anielskich i świętych ludzi, jako tych, którzy mówiąc za genialnym świętym Pawłem apostołem stali się dziedzicami Boga. Jakże warto powrócić na koniec do słów księdza kardynała Augusta Hlonda, patrona tego kongresu, jego inspiratora wzywającego wszystkich Polaków do wyprawy ku obronie praw Polski, do Boga. Musimy ruszyć wszyscy, młodzi i starze, mężczyźni, kobiety, jednostki, rodziny, parafie, organizacje katolickie, akcja katolicka, politycy, senatorowie, posłowie, profesorowie, nauczyciele, pisarze, literaci, rolnicy, robotnicy, wszystkie zawody. Pójdziemy z Chrystusem w naród i Jego życie. Pójdziemy na pracę, na niewygodę, na nieprzyjemności i upokorzenia, na ofiary i poświęcenie. Pójdziemy na czyn osobisty, ukryty i nieznany pójdziemy na wspólne, wielkie i skoordynowane działanie. Najwyższą zasadą będzie nam miłość Boga i Narodu, prawdy i błądzących. Komunia Święta będzie nam codziennym chlebem mocnych. Modlitwa będzie nam wytchnieniem, cierpienie radością, a niebo zapłatą. Tej najwyższej godności to znaczy osobistej świętości, wiecznie świętym Panu życzę wszystkim Państwu, dziękując bardzo serdecznie za poświęconą uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu profesorowi Tadeuszowi Guzowi za właśnie wygłoszenie tego referatu.